Słuchajcie, Akademickiego Radia Luz, a w nim audycji Masz Życia. Dzisiaj są z wami Miłosz Szymczak, Mateusz Gasiński, a realizuje nas Gosia Kilar. No i na początek jak zwykle mamy dla was całe wiadro newsów. Miłosz, wyciągaj z wiaderka, co tam masz? To nie jest wiaderka, to jest taka malutka karteczka, na której zapisałem gęsto, sobie słowa klucze. Gęsto, jest gęsto, bo trochę też mi się nazbierało, tak sobie śledzę internet. I nie czytam, ale sobie spisuję, spisuję i tak wychodzi, że na koniec tygodnia się uzbiera tego całkiem spora kartka. Nie, kartka jest mała, ale... To się jest... na wosie takie rzeczy robią, trzeba było na główki gazet zwykle wyklejankiem. Też miałem takie zadanie. Widzisz? To ale... było bardzo... nie, ale do rzeczy przejdźmy, bo trochę się działo. Yy, nie wiem, czy mam jakieś newsy sprzętowe, to bym od nich zaczął. Okej, okay, mam sprzętowe oczywiście. Mowa o konferencji Apple. Yy, niektórzy pewnie czekali cały dzień na to i oglądali streaming z tej imprezy. Yy, ja nie jestem fanem... Yy, urządzeń tej, ma tej marki, ale oczywiście nie można tego pominąć jako istotnej platformy do gier. Między innymi do tej gry, o której dzisiaj będę ja mówił, ale to później. Bo... O czym teraz mówisz? Apple i? Apple i? No, no co? Bo ty mówisz Już nie tak, nie. czy nie? Ta, ale o czym? No, bo nie wiem. Tak, mówię no. o, o Apple, Apple no. o tym, co pokazali na no, tej no, konferencji. Trebie, co tak. pokazali? Co pokazali. Pokazali dwa nowe modele iPhone'ów, czyli iPhone'a 6s i iPhone a 6s+. Plus. To było łatwe do przewidzenia zresztą, jakie widzą nowe modele. Z tym, że najważniejszą taką funkcjonalnością tych nowych modeli jest to, że te ekrany potrafią wyczuć siłę nacisku palca na ekran. Niektórzy twierdzą, że to jest zbędny bajer, a niektórzy mają już pomysły, jak to wykorzystać w grach. Na przykład chociażby taki banal, banalna rzecz, siła naciskania na ekran zmieniać ci gaz w samochodzie jakimś wyścigowym. Tak, a, a, a jeżdżenie nie samochodami na no, cyfrowych kontrolerach to nie jest zabawa jeżeli mówimy o takich proper... Aha, to wolałbyś analogowe jednak. No, no, czyli właśnie siła nacisku, nie? Si tak, no. No, więc jest jakiś tu pomysł. Na... Tak, jak y, gałki, czy chociażby nawet przyciski w PlayStation były tak? analogowe e, No, te triggery, temu. triggery były analogowe. Nie triggery, nawet przyciski te kółko-krzyżyk. E, ale dobra, no, poza tym, że pokazali telefony, tak, oni, jak wiadomo, robią telefony, to jeszcze coś było. Większe ekrany, czy nie? Mm, to na tym się skupiamy, ale chyba nie. Chodzi bardziej o to, że pokazali iPada nowego Pro, i do niego... Tu taki... jest na pewno większy ekran, od i... porównania do telefonu. I do niego ryzik kosztujący 100 dolarów. Ojej, oh yeah. co ten ryzik ma w sobie? On się za Pencil. Nie, e... więc, nie wiem, co ma w środku, ale wiem, że się świetnie nadaje na przykład do rysowania, do tworzenia grafiki. Może, może... ma, może ma y, osobny ekran. Ekran mm. jak, jak Wii U albo coś. Nie, on jest taki bardzo... No zwykły ryzik... Y... Nie, bo... to nie, to nie może być zwykły rysik. No, nie, to nie jest, to rysik, jest rysik z logiem. Bo Apple. Bo rozpoznaje ten iPad się nacisku hmm. Rysika i tak no, dalej. No tak jak przy tabletach graficznych. Na pewno to jest to bardziej precyzyjniejsze takie połączenie pewnie tabletu graficznego z wyświetlaczem, co jest na pewno jakimś bajerem. Tak, ten rysik razem z iPadem. No i to jest to, co pokazali. Aha, jeszcze pokazali Apple TV. Tak, i to nie jest zabójca konsol w żaden, w żaden sposób, tak, przynajmniej Apple twierdzi. Tak, nie, tam podobno będą gry, ale nawet pewnie te gry, które są dostępne w po prostu dla innych platform Apple'a. Ale nic nie ma się szału, bo to ciekawe, pokazali też do tego telewizora taki specjalny kontroler, który trochę przypomina Wiimota. Mhm. Też jest taki podłużny. Ale ma bardzo mało przycisków, i w sumie nawet nie da się nim wskazać niczego na ekranie. Tylko chyba tam jakieś wstrząsy wyczuwa. To no, ale prawdopodobnie będzie można podnosić sobie swój telefon albo tablet do tego i no, za pomocą o, tego. O, tu nie pomyślałem, ale może no, tak. Pewnie to tam się bardzo łączy. Okej, okay, ale za dużo o tym Apple'u, bo musimy przejść dalej. Na przykład do. Xboxa, który już jest taką pełnoprawną konsolą do gier yy, I o tym, że za miesiąc doczeka się premiery Windows 10 właśnie na Xboxa One. O, zobaczymy, co będzie można w końcu z tym robić. Tak, w końcu będzie można połączyć swój komputer z Xboxem tak już na jednym poziomie, bo to tam Tak, ale, ale pytanie brzmi, czy na przykład ktoś, kto ma tylko Xboxa, to będzie mógł z niego korzystać na zasadach powiedzmy podobnych do, jak do komputera stacjonarnego? O, tego bym się nie spodziewał. To... To jest bardzo ciekawy pomysł na to i zobaczymy, czy w jakim stopniu udostępnią taką tutaj funkcjonalność. Powiedzmy, nie wiem, chociażby Microsoft Office na, na Xboxie, no. albo przeglądanie... Pisałbyś e dokumenty na tej klawiaturce no, no, podłączonej Podłączę USB-kiem klawiaturę i mogę jechać. Microsoft też robi klawiatury. No bezprzewodowo. No właśnie, więc jest tu jakaś opcja, zobaczymy, czy to udostępni. Ale to nie no. jest wygodne, żeby usiąść na kanapie i pisać rzeczy w Wordzie. To nie jest absolutnie to, co, do czego się dąży. To nie jest wygodne. Ale wiesz, no, ja na przykład pół, pół, pół, pół życia swojego miałem konsolę na biurku koło, koło komputera, więc da się tak w drugą stronę, okej. Okay. I co jeszcze na no tam będzie DirecTX 12, czyli najnowsza wersja tego, to jest framework, silnik, na którym działają graficzne te... Tak, ciągle, ciągle to jest poprawiane w grach, bo, bo jakby... Większość gier jeszcze w pełni nie wykorzystuje tego. Podobnie karty od NVIDIA i yy, tam AMD, no mają z tym problemy, są czterki ostatnio, ale zobaczymy, jak to im wyjdzie. Celeści z Microsoftu się chwalą, że podobno ten nowy DirectX yy, raz, że zwiększy możliwości procesora o połowę. To raz, że DirectX, a dwa karty też są. O jedną mam piątą yy, zwiększy wydajność grafiki i jeszcze tam ułatwi dostęp do specjalnej pamięci, dzięki której deweloperzy będą mogli bardziej optymalizować. No I, i uda się z... bardziej optymalizować no. po prostu. Ale w tym momencie zobaczymy, jak to wyjdzie, mnie, bo to ty trzeba, na, poczekać, trzeba dostać no... i zobaczyć, co z tym zrobić. Tak, no tak. obycanki te tanki, a zobaczymy jak to wyjdzie. Kolejna rzecz może? Jesteśmy przy silnikach graficznych. Dota? Tak, Dota 2. Jest pierwszą grą, która ukazała się publicznie na silniku Source 2. Source to jest taki silnik od Valve, y, już tak długo, długo, bardzo długo rozwijany. Tak, i teraz teraz Valve tutaj swoją tendencję do nienazywania żadnych rzeczy z numerem 3. Yy, Kontynuuję. Na dwójeczce pewnie sorsa skończymy, może dostaniemy epizod pierwszy tego sorsa. Albo zmienić znowu nazwę dla silnika. No tak, no, ale no, na razie jest wujeczka i no Dota wygląda ciekawie lepiej. Dostała też kilka nowych funkcjonalności na przykład. Nie wiem czy w tym momencie jest to dostępne, ale zapowiadali, że będzie możliwa bitwa 12 na 12, co jest makabryczną ilością graczy. No, i ten silnik to umożliwia, nie? Zobaczymy, czy przejdą inne gry na ten silnik. A jeżeli tak, to czy zwiększą się wymagania na przykład takich rzeczy jak Team Fortress albo coś, nie? nie no, w Repozolom podobno do ma fajnie chodzi na tym silniku. Tak obiecali. No, zobaczymy, zobaczymy. Programy zobaczymy. Programy zobaczymy. zobaczymy. Kolejna rzecz, może, to jest gra mobilna, która powstanie w przyszłym roku. Mianowicie chodzi o Pokémon Go. Jest to dla mnie coś niesamowitego, bo to jest to, na co w sumie czekaliśmy od dzieciństwa, odkąd Pokémony się pojawiły. Czyli będziemy mogli łapać Pokémony w prawdziwym świecie. Chodzi o to, że to jest tytuł Augmented Reality, czyli rozszerzonej rzeczywistości, w mhm. której za, przez, za pomocą telefonu, jak przez wizjer, będziemy spoglądać na nasze otoczenie i gdzieś tam w parku czy pod domem będziemy mogli spotkać pokemona walczyć z nim, złapać go, a potem z tymi pokémonami, walczyć z innymi ludźmi, których napotkamy i tak dalej, i tak dalej. Nawet będą wydarzenia specjalnie organizowane, takie ogólne dla wielu ludzi. I do tego, żeby to działało, to raz, że będzie potrzebny telefon oczywiście z Androidem lub z iOS-em. I dwa, taka specjalna bransoletka z urządzonkiem malutkim, które na przykład mruga, gdy w pobliżu znajduje się pokémon. bo nie możemy całe życie iść przez miasto na przykład cały czas i patrzeć w telefon tylko. Dlatego mamy taki mały... Coś. To, ja teraz, to ja teraz czekam na y, pokrowce do telefonu, wyglądające jak Pokedex i to wtedy o, będzie chicie, nie? Ty, to jest dobre. No, to już... Myślę, myślę, że już ktoś na to powpadł. a jak nie, to zaraz... zaraz na by... filmiku, który to reklamuje, to ludzie machali ręką, nawet rzucając Pokebola. Nie wiem, czy to jest wymagane tylko dla filmiku, to było... No, ale pomysł ciekawy, ale już takich kilka opcji było właśnie z rozszerzoną rzeczywistością. Najpopularniejszym chyba takim... taką grą jest ingres. I właśnie nie powiedziałem tego. Do Pokémon Go się przyczyni raz, że Nintendo, dwa, że Pokémon Company, a trzy, że właśnie Niantek, ludzie... czyli ludzie od Ingress. No, jest jeżeli ktoś nie wie, to gra to jest gra taka właśnie w terenie, że lata, lata się z komórkami i plecakiem pełnym baterii, bo jednak to wyma, wymaga, wymaga jednak energii w komórce i przejmuje się portale kosmiczne w, w świecie, które zwykle są reprezentowane przez jakieś zabytki albo coś ciekawego, co można przy okazji grania sobie poczytać historię. Tego, nie? nie ma z nami Kamila, ale on jest takim aktywnym graczem i wypowiadał mi kiedyś historię, że spotkał kiedyś po prostu obcego człowieka, który się go wprost spytał, czy on tutaj ten portal przejmuje, bo coś tam, coś tam, więc to jest trochę społeczna też granie, także yy, single player nie no mój. tak, i strasznie dużej ilości osób w to gra. No ale to mnie o tym, jeżeli jesteście zainteresowani tego typu grą Ingress, yy, znajdziecie ją pewnie na App Store albo yy, na Google. Google to się nazywa Google Store, nie? Chyba tak. Yy, nie, to się nazywa Play, yy, Play Store. No, Play Store, tak? ale okay. znajdziecie. to. I może jeszcze z takich małych informacji to. Yy... No nie takich małych. We Wrocławiu otwiera się druga y, placówka przeznaczona dla graczy. Y, drugi klub, dlu, drugi taki bar, y, mianowicie mamy do, y, padbar od dłuższego czasu i już w przyszłą sobotę otwiera się Cybermachina. Czyli konkurencja powiedzmy na padbaru, miejsce gdzie będzie można się spotkać. Będzie można, mam nadzieję, pograć. Przynajmniej tak to wygląda w innym mieście, gdzie już Cybermachina jest otwarta. Y, ale też będzie w przyszłą sobotę m.in. inne wydarzenie, o którym powiemy Wam za chwilę. Bo w studiu już jest z nami Adam Flama, nasz gość reprezentujący koło badaczy popkultury Trickster. I z nim będziemy rozmawiać o konferencji Polskiej Gry Wideo. Ale to ale za chwilę. Za chwilę. Jest 20 minut po godzinie 17. wysłuchać audycji Masz 3 Życia, czyli audycji o grach wideo w akademickim radiolus na 91. I6FM i tak jak obiecaliśmy, jest już z nami w studiu gość Adam Flamma. Cześć! Witam serdecznie. Adam reprezentuje Stowarzyszenie Badaczy Popkultury Trickster, które działa y, we Wrocławiu głównie, ale też, y, powiedzmy, ma zasięg ogólnopolski. I między innymi to stowarzyszenie organizuje w, w tym, no, w przyszłym tygodniu, tak? W piątek mm, i w sobotę, za tydzień, za tydzień y, wydarzenie, które jest konferencją naukową i nosi tytuł Polskie Gry Wideo. I czy mógłbyś nam Adam y, może sprecyzować, y, czym dokładnie się zajmuje ta konferencja? Przede wszystkim mm, naszym założeniem jest to, żeby rozpocząć taką serię spotkań y, i różnych inicjatyw y, skoncentrowanych sk wokół historii polskich gier, wokół całej branży y, polskich gier wideo i gier mobilnych, po to, żeby też y, dyskutować o tym, co nagle może nie nagle, to jest efekt, efekt długiej, wytężonej pracy, ale w ostatnim czasie stało się swego rodzaju fenomenem na skalę światową, jak również tak naprawdę chcielibyśmy trochę się pozastanawiać nad tym, co na przykład obserwujemy w wypadku takich dużych, znanych tytułów zagranicznych jak to jest realizowane na przykład w polskich praktykach marketingowych. Kolejnym takim też celem, w sumie nadrzędnym, dla nas jest jakaś forma archiwizacji i takiego powiem kolokwialnie, ocalenie od zapomnienia niektórych rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o polskie gry, dlatego też będziemy się zastanawiać na przykład nad, nad tym, co nas tak naprawdę e, e, pasjonuje w starych polskich grach. Będziemy dyskutować o nostalgii, tak? czyli dlaczego do tej pory lubimy grać we Franco e, i dlaczego nie bawi nas filmowca ostatnie starcie, który jako jedyny w polskiej kinematografii zakończył się premierą gry na podstawie filmu. Okej, okay, a mam takie jeszcze pytanie, bo to jest konferencja naukowa i ta nazwa już y, sugeruje właściwie, że to nie jest y, impreza, na którą przychodzą ludzie z ulicy, czy chociażby gracze, którzy się interesują y, grami, a, a raczej ludzie, którzy zajmują się grami komputerowymi. Ale też stąd pytanie właśnie, y, jaki jest cel tutaj, znaczy jaki target jest powiedzmy tej, tej konferencji? Y, do kogo tutaj próbujecie trafić i kogo próbujecie albo zachęcić w, w udziale w tej konferencji, zajrzenia na tę konferencję, albo wzięcia w dyskusji, która tam się odbędzie? Tak jak przy poprzednich projektach naszego stowarzyszenia, które dotyczyły chociażby Gwiezdnych Wojen, Batmana, Wiedźmina, czy, czy, czy w listopadzie też Jamesa Bonda, naszym celem nie jest zamykanie się na środowiska naukowe, tylko właśnie nam chodzi o to, żeby przyszli gracze, przyszli ludzie zainteresowani, żeby podyskutować i... Spotkać się w jednym miejscu, ale też w pewnym sensie w pół drogi z ludźmi, którzy się zajmują tymi grami, ponieważ na naszej konferencji nie będą tylko przedstawiciele środowisk naukowych, ale też przedstawiciele mediów, przedstawiciele firm i tak naprawdę... Samą, e, samą ideą zawsze naszego stowarzyszenia było to, żeby wychodzić do ludzi z konkretnymi problemami. Nie ukrywam też, że e, dlatego też zawsze staramy się, żeby nasze wydarzenie było w centrum miasta, żeby można było łatwo nas znaleźć, ale tutaj też e, naszym celem jest przede wszystkim trafienie do ludzi w różnym przedziale wiekowym, znaczy tych, którzy kojarzą z polskich gieriem Wiedźmina, Etana Cartera, czy, e, czy This World of Mine chociażby. Czyli tak? te świeże rzeczy? Dokładnie, ale też takie osoby, które e, pamiętają takie programy jak George, chociażby tak, czy pamiętają, że kiedyś tam Kazimierz Kaczor opowiadał o grach strategicznych tak? i grały we Franco. Okej, okay, a może kolejne pytanie. Czym można zachęcić ludzi, którzy w gry trochę wątpią, którzy twierdzą, że to nie jest część kultury, że to nie jest coś, czym warto się zajmować naukowo? Co, co zrobić, żeby ci ludzie, może nie wiem, przekonali się do tego, że gry to jednak jest istotna część i cały czas co, co coraz większa. Zobaczyli jakąś wartość naukową w tym. Tak, znaczy, ja myślę, że dużą e, pracę tutaj wykonali twórcy ostatniego Wiedźmina, którzy swoją machiną promocyjną dotarli do, e, dotarli do babci oglądających wiadomości, dzienniki i tak dalej, bo nagle się okazało, że, to, że gry zaczęły funkcjonować w, w takim szerokim, z szerokiej świadomości, bo zaczęło funkcjonować w tych programach, które oglądają ludzie, którzy graczami nie są, tak? E, I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, w momencie, w którym mamy takie sytuacje, że lecą jedne z najpopularniejszych programów y, y, w telewizji chociażby, tak, i przed tym programem pojawia się reklama symulatora gospodarstwa rolnego, tak, to, to już jakby tego programu oczywiście gracze nie oglądają, tak, ale, ale osoby widzą tą reklamę, bo ona jest już przed programem i to zaczyna troszeczkę działać, zaczynają akceptować, że coś takiego funkcjonuje. Tutaj też mamy do czynienia z taką sytuacją, że gry siłą rzeczy wchodzą do takiego masowego obiegu, bo celebryci są wykorzystywani przy promocji, no i nie oszukujmy się. One jakoś tam rozsławiają, rozsławiają nasz kraj. W sumie, nawet jakoś tam to jest źle powiedziane. To jest bardzo dobra, bardzo dobra promocja. A ten świat naukowy, świat naukowy na całym świecie jest już bardzo otwarty na gry. I u nas też, tylko cały czas to jest taka bańka trochę stereotypu, że, że jest inaczej. Jeżeli mamy ośrodki oddające gry w Poznaniu, przecież mamy w Łodzi, czy, czy, czy też we Wrocławiu, my się trochę tym zajmujemy, czy wspaniałe ośrodki w Bydgoszczy. To są ośrodki, które współpracują z twórcami i wychodzą właśnie do ludzi, do graczy. Bo tak naprawdę tu chodzi o to, żeby, żeby był dialog, żeby wzajemnie się od siebie czegoś uczyć, a Konferencja Polskiej Gry Wideo, poza... Poza samym walorem spotkania, tak jak powiedziałem, ma też taki cel, żeby tą wiedzę o polskiej branży archiwizować i żeby pokazywać takie perełki, których ludzie mogą na przykład nie pamiętać. Właśnie o mówiąc, o czym będzie mówione na tej akurat konferencji, co tam będzie można usłyszeć i jakie wiedzy jakby nabyć, jeżeli chodzi o już takie no, rzeczy, żeby ludzie, którzy ewentualnie może się tym interesują w tym momencie, zastanawiają się, czy, czy się nie przejść, no co tam będzie? Na pewno usłyszymy e, o tych ostatnich polskich produkcjach, czyli właśnie This War of Mine, na pewno pojawi się Wiedźmin, pojawi się Ethan Carter, pojawią się gry mobilne, pojawi się chociażby Mortal Dating, w bardzo ciekawym ujęciu takim językowym. E, oczywiście też będziemy patrzeć troszeczkę na te elementy e, nostalgiczne, tak jak powiedziałem, czyli będziemy się zastanawiać, jak polski gier, e, polski przemysł gier zmienił się po transformacji ustrojowej. Będziemy e, zastanawiać się właśnie nad popularnością tych e, gier starszych, jak właśnie jak Franco, tak? Już wspominany przeze mnie. Troszeczkę popatrzymy na to, jak działa polski marketing gier. Jak również dowiemy się, jak jak w Polsce funkcjonują firmy zajmujące się aplikacjami mobilnymi. E, tutaj też nie ukrywam, że będziemy mieli okazję powspominać trochę mniej popularne gry, jak chociażby e, grę Trauma i. Jak tak naprawdę chyba taką wisienkę na, na torcie będziemy też patrzeć na, na polską prasę, chociażby na Bajtka, tak, czy jak, wyglądała, jak wyglądał stosunek polskiej telewizji do gier wideo w latach 90., gdzie był on, ona była dużo bardziej otwarta niż jest teraz. Także jakby trzeba sobie z tego zdać sprawę. I będziemy też mieli okazję do, do dwóch dyskusji do których tak naprawdę bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Pierwszym tematem dyskusji to jest właśnie to, jak to się stało, że te polskie gry podbiły świat w tak krótkim czasie, czyli właśnie e, Wiedźmin, Ethan Carter, czy, e, czy te handowe gry o zombie. A druga dyskusja, która odbędzie się w sobotę, traktuje właśnie o tym, co jest takiego niesamowitego, że my wracamy do tych starych gier. Że one są takim taką e, jakby pocztówką z tych lat 90-tych z tak, tej przemiany ustrojowej chociażby gra Wacki Kosmiczna Rozgrywka gdzie przecież to jest ewidentny, e, ewidentny portret warszawskiego blokowiska lat 90 tak gratniczym nasz jest tak grałem to jest też faktycznie świetna rzecz i bardzo fajnie przedstawia te lata 90. Tak, w i teraz, teraz, teraz, tak e, Dla tych, co się zainteresowali tym, albo jeżeli zastanawia się, czy blisko, czy daleko, mówię, że to gdzieś w centrum jest. To tak. jest gdzieś tu niedaleko. Potrzebujemy prawda? technicznych tak. szczegółów, e, w jakich terminach dokładnie się odbywa konferencja. Zaczynamy już w piątek o godzinie 10 rano w Instytucie Filologii Angielskiej na ulicy Nożowniczej. I Za, tak jak powiedziałem, zaczynamy od godziny 10 aż do godziny 18.30. Natomiast w sobotę również się spotykamy od godziny 10, a potem mam nadzieję, że po konferencji spotkamy się. W tym pubie, o którym mówiliście, że się otwierają. No Właśnie tak można wszystko połączyć tak. ładnie. Tak, tym party w tym eee, ranie. I ten, No Jest tego dużo, bo widzę, e, na każdą godzinę jest po kilka osób e, wstawionych i, i na pewno będzie ciekawa, t, każdy dzień kończy się dyskusją z tego, co widzę, tak? Tak, tak, o, oczywiście, że tak. E, tak, i widzę tutaj nawet e, Miłosza, co jest e, ciekawe. Nie przyznałem się tak, ale będę mówił <suszy> o pewnej starej polskiej firmie, która... Sama bardzo fajne gry komputerowe. Ale jeszcze tak yy, kończąc, tylko, więc każdy może praktycznie przyjść. Nie ma Oczywiście, wolny. wydarzenie jest jak zawsze ot otwarte. Wszystkie wydarzenia, które robi Trickster, są otwarte i są przede wszystkim przeznaczone dla tych którzy chcą przyjść, chcą posłuchać i czasem się z nami trochę pokłócić, na co bardzo liczymy. Nie będzie problemu, żeby trafić, albo żeby na miejscu się już rozeznać. Nie, nie, nie, nie spokojnie, za zapewniamy dobre wskazówki. A jeżeli jesteście zainteresowani jakąś większą ilością informacji, to wchodzicie na Facebooka, szukacie Tricksterzy, albo na y, strona tricksterzy.pl, tam też pewnie znajdziecie informacje, znajdziecie rozkład imprezy, y, co się kiedy dzieje, kto kiedy mówi, więc możecie tam zajrzeć. Y, jest link do wydarzenia na Facebooku, no to jest wszystko, co, co właściwie jest potrzebne, a Google Maps wam też pomoże tak. dotrzeć tam. Nie? Także serdecznie zapraszamy i dziękujemy ci, Adamie, za wizytę na studiu. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie Agedmieckiego, Radia Luz na 91,6 FM, albo w internecie, jeżeli tam nas znaleźliście, jest audycja Masz 3 Życia, no i taka trochę, teraz patrzę na, na datę, no i jeszcze całe dwa tygodnie, aż się skończam, właściwie lato się skończy, tak? A jak wiadomo, jak lato się kończy, jest jesień i, i ptaki lecą na gdzieś lecą. No Zauważycie, że chciałeś powiedzieć, że się, że się skończy, skończą wakacje, ale wakacje się już skończyły, bo już wiele, wiele, wiele tak, ludzi poszło do gimnazjów, i, do podstawowe. Tak właśnie, licencji. ale no mówię teraz o, o, o, o ptakach, czyli latających, naszych braciach, które, którzy, które odlatują Braciań na już odleciały. No i już część odleciała, część pewnie jeszcze będzie leciała, a niektóre trzeba pomóc, żeby poleciały. No i miłość takim ptakom pomagał. E, no i jak jakim pomagałeś? Tak, z tym wprowadzeniem zapewne mam rozumieć, że e, z, Powiedzmy, zacząłeś rozmowę naszą, yy, naszej recenzji, ale się zakończyłem. Chodzi o grę Angry Birds 2. Tak, no bo tak. te ptaszki same nie latają, trzeba im pomóc pracą. procent. Ale przynajmniej tak trzeba było, tak się pomagało w pierwszej części. W tej części też tak jest? Tak. Taki pomysł miała, mieli projektanci z Finlandii, z firmy Rovio, którzy stworzyli Angry Birds jedynkę. później bardzo dużo spin-offów, czyli e, Angry Birdsów w różnych, bardzo różnych e, settingach. Tak to można nazwać? Nie ma polskiego słowa na to, bo nie lubię tych takich angielskich e, słówek. W różnych aranżacjach. O, to bardzo ładnie brzmi. E, ale w końcu, e, no, trzeba kiedyś wypuścić sequel, czyli Drugą część, kolejną część, i zrobili dwójkę. Niedawno ukazała się w sklepach, czyli w App Store dla iOS-ów i w Google Playu dla Androidów. Niestety nie ma jeszcze nic na Windowsa. Możliwe, że albo czekają na premierę dziesiątki na telefony, albo w ogóle się wypieli już na platformę Windowsową, która powiedzmy cały czas ma jeszcze trochę, jest trochę jeszcze mało popularna. To raz, a dwa, że też pewnie e, nie ma takiego dużego rynku. No, i zbytu i nie ma ludzi, którzy tworzą na te platformy, więc na Windowsa pewnie trzeba będzie poczekać, jeśli w ogóle. No ale to tak było też w przypadku pierwszej części. Najpierw wyszło na tak iOS-a. prawda? Pot... i ma Maemo, cokolwiek to nie było. Potem był Android rok później, no i potem pół roku później pojawiło się na Windows Phone'a dopiero, więc no chwila tak. i chwila trzeba poczekać. Teraz na no, Android i iOS dwie najpopularniejsze platformy, więc na nie się pewnie skupili na ten. Uruchomiłem najnowsze Angry na moim Nexusie 4, który jest telefonem już dość wiekowym, bo tam sprzed Trzech lat chyba, tak? Yy, ale działa na nim Android 5 i tam też uruchomiłem te najnowsze Angry Birds -y. I powiem tak, na tym telefonie wydajność jest taka... Gra się powiedzmy wygodnie, ale miejscami animacje się przycinają. Yy, więc już pewnie trzeba na czymś lepszym zagrać. Chociaż... Yy... Mm, nie powiedziałbym, żeby to jakoś specjalnie mi utrudniało rozgrywkę. E, a jest, jest trochę różnic w porównaniu do jedynki, bo to nie jest tak, że po prostu napisali 100 nowych poziomów i powiedzieli, że to jest Angry Birds 2, tylko faktycznie trochę się zmieniła, e, ulepszyła powiedzmy, no nie całkiem zmieniła, ale ulepszyła e, rozgrywka, mechanika tego jak się w to gra. Oczywiście założenie jest takie samo, e, mamy plansze, na których są e, rozmieszczone... Świnie, złe świnie, które musimy zniszczyć, a niszczymy je za pomocą ptaków wyrzucanych z procy. Czyli naciąganych tam palcem na ekranie dodatkowym i puszczanych w odpowiednim kierunku. Przy czym, tak jak w pierwszej części, oczywiście każdy ptak ma różne inne umiejętności. I musimy trafić w te konstrukcje, w te świnie, żeby je wszystkie zniszczyć. Co się rzuca w oczy, to od razu pierwszy ekran, bo tam mamy mapy podzielone. Powiedzmy trochę jak w tych Mario Landach, tak? Że mamy dużą mapę World, świata. Tak. No, masz mapę świata, który, World, tak. i, wybi I wybierasz sobie jakbyś, no, przestrzeń, w której będziesz grać, tak? Tak, bo trasa ty z tymi wszystkimi poziomami, w które mamy okazję zagrać, idzie przez taki wielki świat. Bardzo ładnie narysowany zresztą. I w ten sposób po prostu robimy tę linię taką alafabularną, bo w sumie. Gra się do, do tego, że niszczymy po kolei wszystkich świńskich bossów, a ich w respornem jest bardzo dużo. Ja bo jak zabijemy jednego, to się pojawia drugi i tak ścigamy ich, oni się pojawiają co pewną y, liczbę poziomów w grze. Ja tu widzę tak, jest 10 epizodów w tym momencie. Y, to ciekawe, ostatni z nich został wydany później. Tak, no to jest coś, to jest dzisiaj normalne, że kontent zawartości do gry dochodzi w miarę. Y, w miarę czasu po prostu. To jest coś, co w sumie przedłuża rozgrywkę, przedłuża życie tych gier, więc nie trzeba co chwilę wypuszczać nowych tytułów, a można dodawać nowe poziomy do starych. I to jest ta pierwsza różnica, ten duży świat. Później mamy takie różnice, że mamy w grze dostępne czary, czyli specjalne takie ptaszki, które raz, że nas kosztują diamenciki, które są walutą w tej grze, a dwa, że możemy je wykorzystać w dobrym momencie i one mają... Zazwyczaj o wiele większe możliwości niż te takie zwykłe standardowe ptaki, które mamy do, do dyspozycji. Kolejną istotną różnicą jest to, że mamy wpływ na to, w jakiej kolejności pojawiają nam się ptaki na poloce. Czyli o, wybieramy sobie z tej naszej puli ptak, który chcemy rzucić. Odpowiednio do sytuacji, bo może być ta, taka konstrukcja cała z drewna, gdzie chcemy tego ptaka, który się przybija przez drewno, a może być konstrukcja rodowa, gdzie chcemy te ptaszki, które się jeszcze. te które się roz, na trzy mniejsze rozbija i one wszystkie przebijają lód. I takie decyzje musimy podejmować, tym bardziej, że poziomy składają się z takich, powiedzmy, nie wiem, podpoziomów, takich etapów, bo mamy taki jeden duży poziom, ale w nim mamy trzy miejsca. Czyli się pojawia pierwsza konstrukcja, niszczymy ją, wszystkie świnie w tej konstrukcji, przenosi nas, przesuwa ekran się w prawo, przechodzimy do drugiej konstrukcji i do trzeciej. Przecież te konstrukcje nie są takie na stałe, one są trochę jak wygenerowane, ale mam wrażenie, że jednak Wybierane są z pewnej puli te konstrukcje, które się pojawiają na planszach. Ale nie jest tak, że zagramy drugi raz tę samą planszę, bo przegraliśmy i mamy identycznie to samo przed chwilą. Chociaż pewnie taka możliwość też istnieje. Mm. Więc to jest to, że mamy wybór ptaków, mamy podział na plansze, mamy te czary do wyboru, i co najważniejsze, oczywiście te diamciki, za które można kupić wszystko, można oczywiście kupić za pieniądze prawdziwe, ale można też je zebrać w czasie gry. To jest jeszcze istotne, że mamy ograniczoną liczbę podejść do, do tej gry. Mamy domyślnie pięć żyć, pięć serduszek. Mhm. Nie, jak u nas trzy życia, aż, aż pięć żyć. I oczywiście każda gra w jedną planszę nam zabiera jedno serduszko. One się odnawiają chyba nie już to sprawdzisz. że 20 minut jedno serduszko się odnawia. Ojej. Można je oczywiście wykupić. No, można. to jest za pieniądze, tak? K... Tak, za diamenciki. 30 minut ponoć jest. 30 minut, okej, okay. 30 minut. I jeszcze można też wiele rzeczy w tej grze kupić nie walutą, a naszym czasem i cierpliwością. Bo na przykład, jeżeli chcemy jedno serduszko więcej mieć, bo nam się skończyły wszystkie, możemy obejrzeć reklamę i dostać jakieś serduszko. Też nie wiem, czy to chyba raz dziennie możemy takie coś zrobić, że dostajemy serduszko za obejrzenie reklamy. Za obejrzenie reklamy możemy tez, też dostać ptaszka bonusowego, jeżeli nam się wszystkie skończyły na danym poziomie. Możemy też za jedno serduszko powtórzyć. E, co tam było? Coś. W każdym razie wszystkie takie opcje, gdzie normalnie musielibyśmy płacić, możemy też e, narazowo zapłacić. za reklamy. Zapłacić, oglądając reklamy, ale które ale trwają około 15 sekund. Tylko raz, 30, tak. Chyba raz dziennie to wszystko się odbywa. Mhm. Tak, żeby nie można było cały czas z tych reklam korzystać. No tak, no. E Plasz tego, co widzę, jest jakieś 250, więc jest ich sporo. Tak, i oczywiście pośrednio jest odpowiednio rosnący, więc trochę czasu zajmie przejście wszystkich plasz. zapewniam, bo no, sam się, nie się nie trochę nie z nimi nie. namęczyłem. Eho. 260, przepraszam. Nie grałem w tę grę w ogóle tak, jak się powinno grać w gry mobilne w autobusie czy w tramwaju tylko siedząc leżąc w łóżku znaczy w tramwaju trzęsie, więc można pewnie być też, mało, to jest mało precyzyjnie. Mało precyzyjnie do tej gry. Ale no siedząc na ławce w jakimś czekając za tramwaj, to bardzo, bardzo, bardzo proszę. Tylko no i pewnie pod to tak gra jest robiona. Pięć razy sobie strzelisz, czy co tam i, i, i trzeba wsiadać a, i czekać a tak, się... godziny. Tak, e, i czekać aż... E, bo, bo rozumiem, jak wygrać planszę, to dalej masz życie, tak? Tak, tak? tak, oczywiście, jeżeli jesteśmy bardzo dobrze, to możemy grać cały dzień. Ale nie sądzę, żebyśmy bez pięciu porażek tak się nam udało piszciczyć. No, jest to jakiś taki sposób, Na no, to przynajmniej... Teraz mi woje, jeszcze ostatnia rzecz, czy tak bardzo y, są rzucane w twarz te zapłać na pieniądze, czy nie? I... Nie, absolutnie. Ja tam nie widziałem nigdy nawet symbolu do czy mhm. złotówki. Tak długo jak oglądam reklamy i tam nie chodziłem do jakichś sklepów po te diamenty, to tak nie było problemu. Chociaż... Widać, że te rzeczy wszystkie są drogie. Jeżeli chcemy sobie kupić nowe czary, to nam brakło, to, yy, to jest trochę drogo i też te rzeczy, które zbieramy grając, a nie kupując je za pieniądze, szybko nam się kończą te diamenty. Więc trzeba rozsądnie trochę podchodzić do no tego Jeżeli momentu. komuś odpowiada gra raz na jakiś czas, no to... Oczywiście nie ma można, problemu jest, i nie trzeba w ogóle płacić. To jest dobra gra. To tyle chyba, nie? Tak. Myślę, że Engleberts 2 są bardzo godnym następcom jedynki i warto w potencjał tytuł sięgnąć, warto zagrać, warto sprawdzić. W tym że jak mówiłem, to nic nie kosztuje, a czasami tylko naszej, trochę naszej ciekawości. Także polecam. Słuchajcie, Akademickiego Radia Luzna, 91,6 FM, a to jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I mówimy teraz na sam koniec naszej audycji o grze, która się nazywa Saints Row 4, już czwarta z rzędu. Tak, albo If, w że jeden v nie? Aha. No, no, co to jest? No to jest kolejna część Saints Row, serii Saints Row. Jest o tyle ona ciekawa, że ona powstała tak pomiędzy czasem jak Volition i całość tego wszystkiego co z Saints Row związane zostało kupione, zostało sprzedane przez THQ i w tym momencie wydawcą jest Deep Silver, tej, tej akurat części pierwotnie no to był plan na, y, na DLC-ka do Saints Row The Third no i był, tam były jakieś rzeczy, które miały być ale no raz, że po przejęciu albo w trakcie przejmowania, już nie pamiętam, nie wiem stwierdzili, że jednak ten pomysł, który mają jest tak dobry, że warto zrobić z tego całą grę no i teraz jaki to był pomysł? No, pomysł był taki, że to teraz mało spoilerów będzie, bo to było widać w trailerach i tak dalej, ale postaram się trochę to tak stonować. Nasz bohater, którego mieliśmy w trzeciej, w trzeciej części został prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i stany Zjednoczone, albo właściwie cała Ziemia została zaatakowana przez kosmitów. No i nie trwało to długo, zanim kosmici jakby pokonali nas i wszystkich ludzi wrzucili do takiego Matrixa, powiedzmy no, no, no, to, no właściwie nie powiedzmy, tylko do Matrixa tylko jest mniej zielono, jest bardziej czerwono-fioletowo bo to są kolory jednak y, słońców tak? mm -hmm. e, no i ta gra właśnie w większości czasu odbywa się w tej przestrzeni cyfrowej co spowodowało kilka ciekawych elementów w rozgrywce. Po pierwsze, no, y, świat. Świat jest właściwie ten sam, co był w trójce: to samo miasto, Silport. tylko ono ma takie trochę bardziej ty, takie t, t, rzeczy, które jakby na myśl przywodzą tron. Czyli takie czarne monolity z różnymi kolorami, kreskami i tak dalej, Jest kilka takich rzeczy w, ty, w, w tym mieście. Nałożyli na to czerwono-fioletowy filtr i Heja, nie? Generalnie tak gra... no i czasami się glitche pojawiają, takie już zaplanowane glicze, że na przykład tekstura się za późno nakłada, albo że jakieś prze, prze, przechodzi piksele, trochę mniej więcej pikseli, mniej pikseli. Czyli czuli jak w Tak, modele są trochę bardziej takie, na przykład właśnie modele trochę się rozjeżdżają, jak to czasami w nie wiem, w grach sportowy widać, że, że koleś ma nogi z warku z, z wyrastającej i tak śmiesznie. Ale nie wiema. masz jakaś tekstura, która robi taki szum jak telewizor bez sygnału? Y tak, akurat nie, bo to. <grym> tak, ale no są takie właśnie, że, że, że czasami widać właśnie takie odświeżanie tekstur coś takiego, nie? Jest bardzo cieka ciekawa jest ta estetyka, nie? No ale w związku z tym, że jesteśmy w tym Matrixie, no to jak wiadomo, Neo z Matrixa miał supermoce. Y my też mamy supermoce, które odblokowujemy w trakcie gry, podobnie jak odblokowuje się mm, różnego rodzaju umiejętności, czyli zakasę, mhm. które były w Saints Road 3. Z tym, że tutaj jest inna waluta, trochę odblokowuje się to za pomocą zbieranych takich klasterów, to są takie rejony, kolejne znajdźki, tak to jest naprawdę kolejne hmm. znajdźki, zwykle na dachach domów No i za odkrywamy umiejętności jako szybko, szybki bieg, tak bardzo szybko biegniemy i roz, rozrzucamy samochody na, na, na, po bokach. Super skok, możemy biegać po ścianach, e, no i na koniec dostajemy jakieś supermocy, na przykład dostajemy właśnie jakieś uderzenie firebolem, dostajemy telekinezę, dostajemy e, potężne uderzenie o ziemię, że wszystko rozrzuca, więc dostajemy no... To ogromna peskownica. Tak, pełny pakiet supermocy, tak? E, no i w tym momencie, no i do tego mamy takie kilka misji takich, które są no, tą historią, które nas prowadzi historię i do tego całą bandę misji pobocznych, które raz że dają nam jakieś rzeczy, różne ciekawe, na przykład jakiś miecz, jakiś dabstep gun, tego typu rzeczy e, i za nie je trzeba wykonać i zwykle się je wykonuje w taki sposób, że e, osoba, która nam daje tą misję zleca nam e, pójście do miasta i wykonanie jakichś activities. Activities to są takie misje pojedyncze, które są w mieście i to są no, te typowe misje, które były też w Saints Row 3, czyli na przykład musimy czołgiem jeździć, rozwalić ileś tam rzeczy, albo dostajemy broń, możemy musimy rozwalić ileś rzeczy, albo dostajemy jakiś tor wyścigowy, w którym możemy się ścigać, albo dostajemy jakąś arenę, z której musimy wszystkich zastrzelić. Tego typu rzeczy, nie? A fabuła nas prowadzi na przykład do uwolnienia od obcych, albo coś w tym stylu? Nie? Mm, no jest ja, ja chyba nie mogę wam tego powiedzieć, bo jak A -a. wam powiem, co się dzieje na końcu, no to... E, no na pewno jest ciekawie i plus delceki, które do tego są, też są ciekawe. E, uśmiałem się setnie, no to jest to taki dość absurdalny humor. Tak, ale czy jest, jest opcja, żeby my, żebyśmy my w Polsce ten humor zrozumieli w ogóle? Tak, bo to jest jednak humor, który nie jest związany w tym momencie już z gangami. To jest humor związany z taką właśnie popkulturą, tą science fiction, tą grową, tą filmową, bo ja jest. No, wtedy ta, był cały... duffstep na czasie. Tak, więc... cały ca ca jest właśnie dupstep, ludzie się kiwają do tego, ale nam to no, są całe, <laughs> całe by bandy nawiązane przy przy przykładowo, w jednej misji jesteśmy na skradamy się pomiędzy gościami, no i tam są takie cytaty właśnie tych, tych takich gości, na przykład dwa dni przed emeryturą, nie? Albo coś takiego, nie. Są takie właśnie smaczki, które no jeżeli ktoś wie, no to. Będzie wiedział o co chodzi. Ja mam tutaj kilka zastrzeżeń do tej gry. W związku z tym, że ona jest jakby z kontynuacją, jakby w tym samym mieście robimy dokładnie to samo. Rzeczywiście ona mogła być delcekiem, tak? Dwa dodatki tych supermocy. Połowę rzeczy, które są w tym mieście, czyli samochody i tak dalej, i broń jakąś taką, którą możesz no to bezużyteczne to jest, no bo my szybciej biegamy i możemy latać, niż grzeć samolotów, samochodów i tak dalej. Tak samo firebole. no to znaczy broni używam w dalszym ciągu, bo to jest najwygodniejsze czasami, ale no to nie jest już tak potrzebne, jak to było kiedyś. Można po prostu wpaść w bandę, rozwalić, co się da, potem wybiec z prędkością światła stamtąd i wrócić, jak nam się życie odnowi, nie? Więc no tu jest taki problem związany z tym, że dostaliśmy te supermoce, a jakby rdzenie rozgrywki jest taki sam. Chociaż może to jest taki ciekawy zabieg. Co by było, gdybyśmy w, powiedzmy w serii GTA, mieli nagle superbohatera. Co on by tam no robił? Gra by się skróciła o dobre 20 godzin. No, co, co on by tam robił, nie? E, no jest to takie interesujące. Jest naprawdę dużo rzeczy do robienia. E, są ciekawe dlc -ki. Pierwszy dlc -DL to jest właściwie ten, pierwsza rzecz, którą mieli zrobić, czyli Entity the e, Oni to w taki śmieszny sposób przyzywają, jaki mieli plan. No i się odgrywa te misje, które tam... Ja myślę, że to nie do końca tak wyglądało, ale jak zagracie zobaczycie. Jest misja rat ratowania świąt, no i całe kupy takich dziwnych rzeczy. No i teraz tak, tak mówiłem, no jak dla mnie ta gra jest problematyczna, jeżeli chodzi o to, że to jest pełna gra. Bo według mnie to jest długi, bardzo długi dlc w tym samym mieście, w którym byliśmy. Są powtarzanie tych samych czasami misji, które już były, czyli jakieś tam demolki, jakieś właśnie wyłudzanie odszkodowań i tak dalej. Ale teraz tak, w tym momencie... Jest przecena 80% na tą grę na Steamie. I jest warta swojej ceny w tej... I W tym momencie ona jest warta swojej ceny. Ona, ona, ona staniała od czasu, aż została wydana, bo została wydana dwa lata temu, albo 3 lata temu. 2 lata temu, przepraszam. Kosztowało tyle, co zwykła gra przy że. No tak. Została wydana, nie, 2000 i. Jej... Jej... 2013, tak. Więc, yy, no tak, no ona ma dwa lata, ale no w tej cenie to ja bym nawet brał z, yy, ten game of the century, bo tu nawet nie jest game of the year, to jest game of <śmiech> the Pani century. Są tak, no bo, no bo to jest, no mówię, no ile to jest, naprawdę niedużo. Warto spojrzeć. Jeszcze można, przy, jeżeli macie szybkie, szybkie łącze internetowe, można to ściągnąć w tym momencie i zagrać sobie jeszcze przez kilka godzin. Nie wiem dokładnie ile, ale no jest cała masa delceku. Zwykle to są jakieś ubranka i takie bajery, badziewia i tak dalej. Ale jest też kilka misji, które są naprawdę ciekawe i no, uśmiałem się szczerze, chociaż polecam na początku zrobić grę, a potem misję, bo misja czasami spoiluje historię, nie żeby ta historia była jakoś bardzo istotna dla tej gry, ale no jest ciekawa i warto się pośmiać. Naprawdę, jest 3D raz w większości raz, że gier, z filmów i tak dalej, tej takiej kultury, tej science fiction, no i co, no, ja, mi pozostaje polecić tą grę, weźcie biednijcie do, do Steama, jeżeli nie jesteście przy kąpie. No to... Sprawdźcie chociażby za darmo, czy to warto No tak, ja mam taką radę, ale ja to polecam okay. Ja polecam na pewno w tej cenie Brać, brać zostawić nawet nawet jeżeli macie zagrać za pół roku polecam także my się zbliżamy do końca audycji przypominamy jeszcze o tym żeby śledzić nasze wszystkie możliwe kanały informacji takie jak youtube komu gośnik masz trzy życia facebook komu gośnik masz trzy życia nawet na twitterze kropka komu gośnik masz trzy życia my tak samo no się odzywamy tak my tak samo także tam nas słuchajcie nas obserwujcie ale to wszystko na dzisiaj Żegnają się z nami miło Szymczak Mateusz Gasiński oraz Gosia Kilar. i to wszystko na dzisiaj Słyszymy się jak zwykle za tydzień cześć cześć Наш лавы.